Dzisiaj jest jeden z tych dni, kiedy nie powinno się w ogóle wstawać z łóżka. Od samego rana tylko same złe rzeczy wydarzają się w moim życiu. Moja żona ugotowała dziś na obiad... Ała! Pysy z mięsem... Ała! Przestań we mnie rzucać! Ugotowała pysy z mięsem które smakowały jak pyzy z kupą. Dałem radę zjeść półtora i zamówiłem sobie kebab. Powinien być za 20 minut. I sałatkę turecką. Moja córka od półtora godziny Gra tylko jeden kawałek ze swojej zabaweczki i dostaje już pomału szału, a na dodatek w telewizji leci film z Hugh Grantem. No gorzej być nie może.